Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Podsumowanie roku 2012 I już jesteśmy na antenie, już za chwilę rozpoczniemy nasze podsumowanie roku 2012. Przypomnę tylko, że audycja jest dzisiaj realizowana w całości na żywo. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do audycji, to może nam je wysłać na naszym radiowym gadu gadu pod numerem 3608-8002. Można również drogą SMS-ową pod numerem 798-178-747. 798, -178 -747. 798 -178 -747. Koszt jak za zwykłą wiadomość, a abonenci pewnej sieci będą mieli nawet za darmo, nie powiem której, żeby nie robić reklamy. Czekamy również na pytania na naszym radiowym czacie radio.paranormalium.pl No właśnie, rok 2012. W opinii niektórych ten rok miał przynieść wielki przełom, a okazał się tak naprawdę całkiem zwyczajny, wypełniony wydarzeniami prozaicznymi, ciekawymi, radosnymi, ale również i smutnymi. Do tych ostatnich należało na pewno odejście Mieczysława Szczepanika, jednego z polskich ufologów-weteranów, członka warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej. Rok 2012, który miał być taki kolorowy, tak naprawdę nie przyniósł ani końca świata, ani wielkich zmian i przełomów, jeśli chodzi o zjawiska paranormalne, UFO czy naukę z pogranicza. Nie oznacza to jednak, że nie wydarzyło się nic gornego uwagi. Dla naszych słuchaczy oraz czytelników portali Infra oraz Paranormalium wybraliśmy kilka najciekawszych wydarzeń z kraju i ze świata, o których donosiliśmy w minionych 12 miesiącach. A dzisiaj, rok 2012, podsumujemy wspólnie z twórcami portalu Infra, Michałem Kuśnierzem. Witaj Michale. Witam Oraz Piotrem Cielebiasiem Witaj Piotrze Witam również No właśnie Zacznijmy może od, od UFO w Polsce czy działo, się, czy działo się Coś interesującego W zakresie ufologii? Właściwie, jak niektórzy wiedzą, od chyba trzech lat prowadzimy ewidencję spotkań z w naszym kraju i ten rok był, no powiem, średni, bo w tamtym roku zebraliśmy tych doniesień znacznie więcej, co nie znaczy, że w tym roku nic się nie działo. Rzeczywiście z, ty z tych wszystkich doniesień odsączyliśmy odcedziliśmy na przykład relacje o chińskich lapionach, czy, czy sprawy, które udało się w pełni wyjaśnić. Ale zdarzyły się też takie, takie historie, które były niezwykle ciekawe. Paradoksalnie najciekawsze rzeczy zdarzyły się pod koniec roku. Mamy na przykład bardzo ciekawe zgłoszenie z Sosnowca z, przed dosłownie kilku dni, gdzie para jadąca samochodem widziała dziwny obiekt unoszący się nad blokami. Mamy Mam nadzieję, że odezwią się świadkowie zamieszkali w, w tym rejonie, dlatego, że niestety ludzie, którzy tam się poruszali, nie byli z Sosnowca. Jak mówili, obiekt, który zawisł nad, nad tym obszarem, no, znajdował się zaledwie 30 metrów nad blokami. Miał kształt przy pierwszej takiej konfrontacji okrągły. Potem się okazało w miarę zbliżania się, że był to jednak trójkąt co ciekawe, zdarzenie zostało zarejestrowane na filmie, i, ale jeszcze czekamy na, na dalsze szczegóły. Ciekawy przypadek nadesłał też Arek Miazga, ale Michale może powiedzmy o pewnym incydencie, który miał miejsce koło Iłży na początku grudnia. A no właśnie, to, to jedna, jeden z ciekawszych przypadków, jakie jaki żeśmy zarejestrowali. Zgłosiła się do nas młoda kobieta, która opowiedziała o tym, że miała niezwykłe spotkanie, znaczy spotkanie z istotą, można powiedzieć, że humanoidalną, aczkolwiek bardzo dziwaczną. Zresztą mamy zarejestrowaną jej relację na żywo, także Marku, jeśli byś mógł ewentualnie ją w tej chwili udostępnić, ona nie jest długa, ale warto posłuchać co mówi właśnie sama pani świadek. Także teraz na antenie Radia Paranormalium wysłuchamy zapisu wypowiedzi świadka tego zdarzenia. ubiegły wtorek wracając od koleżanki do domu prawie w połowie drogi zauważyłam istotę nieznaną, która przebiegła przeleciała. To znaczy poruszała, no, poruszała nogami nad ziemią jadąc od posesji pewnego Pana do, do posesji jego syna. Ten dom jest niezamieszkały, otoczony jest choinkami i leszczynami. Istota ta miała wysokość niewiele ponad metr, miała bardzo szczupłe nogi bez stóp i miała taką jajkowatą głowę i najbardziej charakterystyczny rzucił mi się pas który miała na sobie taki czteropunktowy który w momencie gdy mnie zauważył błysnął, rozjaśnił taką młoną bardzo, bardzo jasną to było były takie pomarańczowe. A ja, za, ja się przestraszyłem trochę, za i uciekłam. To było nagranie wypowiedzi świadka z Iłży. Tutaj y, Artemius na czacie napisał, że nic nie rozumie przez tą zmianę głosu. Głos został zmieniony specjalnie na życzenia świadka. Może tutaj koledzy z portalu Infra coś więcej będą w stanie wyjaśnić tak, tak. na temat tego przypadku. Z dużą, z dużą chęcią ja tu jeszcze tylko dodam, że to nie było łatwe, dlatego, że to, co widziała ta pani, było bardzo dziwne. Ponadto jest to mieszkanka niedużej miejscowości. Także gdybyśmy nagle ujawnili nawet jej wiek, czy, czy, p, czy personalia, czy, czy inicjały, no to od razu byłoby wiadomo, kto tego dokonał. Tak samo jest z głosem. Musieliśmy zmodulować ten głos, tym bardziej, że trudno nam było początkowo przełamać te lody w, w zdawaniu tej relacji. Dlatego, że ta pani twierdziła, że to, to w zasadzie to było bardzo krótkie zdarzenie. Ona sobie szła do od koleżanki, kiedy dosłownie przecięło jej drogę coś, co wyglądało jak mały, szary humanoid z taką gruszkowatą głową, otoczony takim jakby, e, no, ona to nazwała pasem, tak naprawdę to była taka obręcz składająca się ze świateł i ta, ta obręcz, kiedy, kiedy tak jakby doszło do konfrontacji, kiedy ta istota się zorientowała, że ta kobieta nadchodzi, ta obręcz błysnęła i ta istota przecięła drogę i po prostu e, udała się na posesję, jakby, która tam się znajdowała po obu stronach tej drogi. Na wsi nie było płotu, dlatego ta no, odeszła w bliżej nieznanym kierunku. No, świadek też oczywiście nie zatrzymywała się, tylko od razu uciekła. I tak to się mniej więcej przedstawiło. Natomiast sprawa była bardzo, bardzo ciekawa. Prawda, Michał? No właśnie, tam jest bardzo, kilka bardzo interesujących szczegółów. No, szczególnie ten pas, który może świadczyć który Świadkowa określiła, że jakby błysnął do niej jakby takim fleszem, tak jakby ktoś zrobił nie, zdjęcie, na przykład, co może świadczyć o pewnym, pewnej technologii, no można tak to określić, bo sama postać była taka, jak ktoś Świadkowa mówiła, no trudno jej było rozpoznać jakieś szczegóły, chociażby tej głowy, no poza tym, poza kształtem które określiła jako cebulowaty. Ta pani zwróciła się do nas troszkę zanamował swego męża, który w jakimś stopniu tam się interesuje tymi sprawami, zna nasz portal. Początkowo niezbyt była chętna do współpracy, ale w końcu się udało i nam się udało właśnie dokonać tego nagrania, żeśmy też trochę czasu spędzili na rozmowach na ten temat, co w zasadzie to mogło być, ale no tutaj mogę jeszcze tylko dodać, że zgłosił się do nas pewien człowiek, który mieszka niedaleko, a również zajmuje się podobnymi sprawami, jestem zainteresowany i tutaj żeśmy doprowadzili, że tak powiem, do tego, że być może oni jakoś się spotkają i ta osoba będzie mogła bliżej zbadać zarówno teren, wykonać być może zdjęcia na miejscu, bardziej to udokumentować i może będziemy mieli coś więcej, być może zgłuszą się jeszcze jacyś świadkowie, bo no trudno przypuszczać, aby tego typu zdarzenie też było takie zupełnie jednostkowe, aczkolwiek takie przypadki przecież też mają miejsce. Jeśli już mówimy o spotkaniach z humanoidalnymi istotami, to warto też zwrócić uwagę na przypadek, który w tym roku żeśmy otrzymali, aczkolwiek dotyczy lat już miniony, bowiem roku 73, 74, a mówię tutaj o Longinówce i to też jest niezwykle ciekawe Piotr, może ty byś parę słów o tym powiedział, a jeszcze tylko powiem, że e, jeśli chodzi o przypadek ZIU, że to na naszej stronie www.infraorg.pl jest artykuł, który e, właśnie jest poświęcony temu przypadkowi. Jeżeli chodzi o Longinówkę, to no to chyba jest najbardziej pokręcona sprawa, jaką otrzymaliśmy w ogóle, dlatego, że no, no właściwie każdy może ocenić tą sprawę, dlatego, że znajduje się nagranie relacji kobiety, która tego doświadczyła na, na YouTubie. No, no było to dość dziwne, może nie, nie poradzi się, aby o tym mówić, natomiast pani twierdziła, że została skonfrontowana z pewną istotą, którą roboczo nazwaliśmy Chimerą, było to zdarzenie z dzieciństwa, natomiast zdarzenie dość, dość jaskrawe, dość często powracające w jej pamięci. Według niej w pełni realne, ale coś tak dziwnego rzadko się zdarza. Ale może powiem o tym innym razem. Ja bym wrócił do obserwacji UFO, które miały miejsce w tym roku. Taka mała, zapomniana obserwacja, bardzo ciekawa, którą otrzymał Arek Miazga i która miała miejsce w okolicach Sopotu. Otóż w lutym tego roku, około 21:30, 21, 22:00, pewien pan, który oglądał telewizję, usłyszał nagle y, dziwny dźwięk i twierdził, że brzmiało to jak pocieranie betonu o beton. Kiedy wyjrzał za okno, zobaczył taki mm, dość nieduży obiekt y, y, w kształcie metalicznego cygara, który troszeczkę zmieniał, zmieniał kolory, czy też raczej strukturę powierzchni. W każdym razie, kiedy pobiegł po aparat i ponownie wyjrzał przez okno, zorientował się, że żadnego obiektu nie ma. Druga sprawa, taka dość ciekawa, Również miała miejsce w lutym we Wrocławiu. Tam z kolei pewien pan emeryt obserwował przez okno dziwną kulę z ogonem. Dość był to duży obiekt. Nie był to raczej lampion chiński. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli o tej sprawie powiedzieć nieco więcej. Natomiast pamiętacie panowie na pewno słynną sprawę z lata tego roku, Proszę nam wkręcić, że w Puszczy kampinowskiej rozbiła się ufa. Oj tak. No tak to to był inny cała... Leonciński. Tak, to była cała saga. Zresztą przebieg której można obserwować na naszym forum paranormalne.eu. No, rzeczywiście to było dosyć niezwykłe i tutaj wiele osób bardzo się zapaliło do tego, bo mowa była o tym, że. Z, wpierw z tego co pamiętam pojawiły się jakieś doniesienia nie, nawet nie bezpośrednio docierające tutaj do nas tylko gdzieś tam w internecie się pojawiła informacja, że coś się rozbiło w Puszczy Kampinowskiej oczywiście zaczęły padać sugestie że był to niezidentyfikowany obiekt latający który dodatkowo jeszcze pozostawił po sobie jakieś ślady na miejsce miało udać się wojsko otoczyć teren i tak dalej, i tak dalej. Także klasyczny po prostu przypadek upadku UFO. No i później się do nas zgłosił pewien pan, rzekomo mieszkaniec owego, owej miejscowości w Puszczy który też miał dowody fotograficzne, które nam przedstawił. No Nie będę tutaj opowiadać całej sagi, bo to tak jak mówię, można sobie przeanalizować. W każdym razie to się skończyło dosyć komicznie. Znaczy tym, że po bliższym, że tak powiem, zapoznaniu się ze sprawą, po naciskach na świadka, aby ujawnił więcej dowodów itd., itd. sprawa zupełnie się rozmiła, rozmyła, gdzieś znikła i po prostu przestała istnieć. Dodajmy jeszcze, że była chyba zrobiona e, analiza fotograficzna tych materiałów e, przez, przesłanych na naszym forum e, paranormalne.eu przez, e, przez osobę e, blisko tego starzenia. E, tak, ale z tego nic nie wynikało. To były jakieś takie druty ponadpalane e, e, jakieś kamienie. E, e, w ogóle trudno... Właściwie... Z tego, to co pamiętam, to zaczęło się od zdjęcia jakiejś puszki chyba po groszku e, trzymanej tuż nad obiektywem i ten, ten, ten mężczyzna, nasz informator twierdził, że gonił ten obiekt i, i wykonał to zdjęcie, natomiast no, przypominało to trochę takie nieudane zdjęcia Majera, y, kiedy ma, makieta trzymana jest tuż, tuż przed, przed aparatem. No i tam pojawiło się bardzo wiele różnych twierdzeń, na przykład, że ten obiekt się rozpadł w locie albo, że wyrzucał z siebie jakieś nitki. Ten pan potem pokazywał te nitki, pokazał też jakieś tajemnicze kamienie, tajemnicze druty, no ale nie musiał zdecydować na jedną, na jedną wersję. Co ciekawe, istniały grupy lub ludzie, którzy kupili ten przypadek, prawda? Dobrze o tym wiemy i zrobili, zrobili z tego, znaczy starali się zrobić z tego polski rozwój. Natomiast nie wiem, jakby trzeba było ciągnąć tę sprawę za uszy, żeby, żeby z tego cokolwiek było. I niestety to umarło umarło własnym życiem. Ale mieliśmy też wiele, wiele, wiele innych przypadków, może już nie tak bardzo spektakularnych, ale, ale równie ciekawych. Wszystkie je można znaleźć na, w naszej ewidencji spotkań UFO na, na, na naszej stronie. W każdym razie było też bardzo ciekawe doniesienie tutaj z góry o również stare, bo z lat 50. bodajże Grzegorz Starciński nam o tym donosił. W tym roku właściwie przy, przypada też dziesiąta rocznica jego słynnej obserwacji, ale on. W sierpień 2002 roku. On gromadząc te, te materiały natknął się właśnie w tym roku na doniesienie z lat 50, kiedy ktoś koło góry Ostsona miał zaobserwować zagadkowe metaliczne słupy, jak to określił świadek, zawieszone w powietrzu. Niestety była to relacja z drugiej ręki, gdyż osoba, która to widziała nie żyje. Tak, a może warto przejść też do tych relacji z poza Polski, bo tutaj no, trzeba sobie powiedzieć, że też nie było niczego przełomowego czy też jakoś wstrząsającego, aczkolwiek było parę interesujących przypadków, na przykład ten o, mówiące o obserwacjach prowadzonych przez indyjską armię, na granicy z Chinami, gdzie podobno widziano nawet setki dziwnych obiektów. Były różne spekulacje co do ich pochodzenia, ale moim zdaniem najciekawszy przypadek pochodzi z Rosji, który żeśmy opisywali, mówię tutaj o przypadku z Penzy, kiedy to obserwowano, jedna z kobiet obserwowała taki dziwny obiekt w kształcie trapezu, natomiast widziała w jego środku tak jakby postać. Było to ciekawe, badane przez, zresztą i nadal jest badane, bo to jeszcze jakby sprawa też nie jest sfinalizowana przez naszych kolegów z UFOKOM-u, organizacji ufologicznej na Białorusi. A poza tym to chyba niewiele więcej było, prawda, Pierwsze. No właściwie tak, musimy pamiętać o jednej sprawie, to znaczy do mediów trafiają tylko niektóre sprawy, natomiast do, do badaczy docierają, tak jak do nas na przykład, docierają różne, różne inne relacje, tylko że one są nie zawsze publikowane. I kiedy tak zagłębimy się w tą, tą społeczność badawczą, zobaczymy, że tam rzeczywiście krążą różne ciekawe przypadki, natomiast one są rzadko upubliczniane. No, kiedyś nawet pytaliśmy się Krisa Mikiny jak to jest teraz w Ameryce, dlaczego tak mało właściwie donosi się UFO z tamtego obszaru, tylko co najwyżej trafia się coś w Jedeni albo albo w, w, w jakichś mediach internetowych. On odparł wtedy dość zaskakująco, że w Ameryce cały czas się coś widzi, tylko tak naprawdę tamtejsi ufolodzy zbierają materiały, żeby potem przerobić je na, na filmy, czy mieć jakiś materiał do własnych wystąpień. To troszeczkę smutne, ale niestety dobrze ilustruje nasze czasy. Jeżeli chodzi o obserwacje z tego roku. Pamiętam, że była jeszcze taka historia z nagraniem, które zostały wykonane w 2010 roku na terenie jednej z chilejskich baz lotniczych i tam też pojawiły się dziwne obiekty. Pamiętacie panowie? Tak, tak, oczywiście, no to właśnie jeden z tych przypadków, które e, warte są od, od ale myślę, że poza tym to w zasadzie temat UFO trochę żyje swoim życiem. Gdzieś tam na YouTubach pojawiają się dziesiątki filmów różnych dziwnych latających świateł i tym podobnych. Trochę to tak jakby spowszedniało właśnie, tak jak powiedziałeś Czasem niektóre z tych materiałów trafiają do ufologów, którzy sobie je tam po swojemu analizują w wewnętrznym gronie, a za bardzo nie ma jakby później, znaczy nie przekłada się do jakoś na efekt końcowy w postaci, nie wiem, rzetelnych raportów na ten temat. Troszkę to odchodzi już w przeszłość tego typu sposobu działania. No tak, ale nie możemy też patrzeć na to tak pesymistycznie, bo pamiętamy przecież, że w 2006 roku mieliśmy słynny incydent nad lotniskiem O'Hare, potem mieliśmy Stevensville, potem mieliśmy kilka bardzo ciekawych incydentów na terenie Wielkiej Brytanii, nimi wszystkimi zajmowało się no, duże koncerny medialne, dlatego o nich dobrze wiemy, ale według mnie rozgrywa się też bardzo dużo przypadków, o których po prostu się nie pisze i nie mówi. One do do nas z jakimś opóźnieniem, ewentualnie cały czas zderzam w archiwal i czekają na, na publikację, ale no nie oszukujmy się, i, i, jaka polityka rządzi, rządzi czymś takim. Jeżeli ktoś by miał jakieś dobre zdjęcie UFO, to oczywiście nie opublikuje go w jakimś tam magazynie naukowym, bo wątpię, czy to w ogóle by było możliwe, ale po prostu sprzedaje do telewizji lub do gazet I, i, i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, ten to nagranie z chilijskiej bazy lotniczej, to przypomina mi ono inny film, który został nagrany na Denver. No i tutaj taka dziwna sprawa, bo i na tym filmie z Chile i tym z Denver widać krążące obiekty. Rzeczywiście, coś szybko przelatuje przed kamerą, ale no, tak naprawdę no, uczucia są mieszane, bo to, to może być wszystko. Tak? No tu, tu, Tutaj bardziej y, wszystko wskazuje raczej na robaka albo ptaka niż na, y, niż na realne UFO, prawda? No właśnie, a mi się tutaj od razu też przypomina to, co żeśmy ostatnio otrzymali, Piotr Pamiętasz, taki, taki filmik od jednego z czytelników, który pomimo naszej pierwszej opinii dosyć szybkiej, że udało mu się faktycznie filmować jakiegoś jakiegoś rodzaju owada, bardzo się opierał przy tym, aby jednak coś z tym zrobić i przeanalizować ten film, e, który w końcu żeśmy umieścili na forum i e, no, opinia e, forumowiczów jest e, jednoznaczna i tutaj też e, to też może być swego rodzaju no, no, przestrogą dla wszystkich takich poszukiwaczy e, dziwnych obiektów na filmach, zdjęciach i tak dalej, że e, no tak naprawdę to w, duży, w dużej części to są właśnie uchwycone różnego rodzaju owady, tak to określam. No tak, ale z drugiej strony kiedyś ja mieliśmy też w W swoim zakresie, pozwoliłem sobie w swoim zakresie także spowolnić ten film. Przepraszam, że tak wchodzę pan, pan w słowo. Niestety to co, to, co mówię, słyszę sam w słuchawkach z kilkusekundowym opóźnieniem, także przepraszam, jeżeli, jeżeli to po, powoduje jakieś problemy. Ja w swoim zakresie pozwoliłem sobie spowolnić ten film wspomniany z naszego forum. No i właściwie na spowolnieniu i na, i na powiększeniu również widać, że to prawdopodobnie jest jednak owad i że to nie jest nic paranormalnego. Tak, takich, takich zdjęć, głównie zdjęć, bo filmy odsumujemy dość rzadko. Naprawdę mamy bardzo dużo. Ludzie często nie zgadzają się z tym naszym wyrokiem, który mówi, że to robak albo ptak. Twierdzą, że to coś zupełnie innego. Natomiast nie możemy też ukrywać, że w tym roku nadeszły dwa ciekawe filmy. Jeden to ten, o którym wspomniałem na początku z Sosnowca. Niestety wykonany nocą. Natomiast była też sprawa, tylko, że ta sprawa się urwała. Prawdopodobnie świadek, który wykonał to nagranie, a wykonał je w miejscu swojej pracy, w zakładzie położonym na wsi, no, wszyscy by się dowiedzieli, jaki to zakład, gdyby, gdyby ta wiadomość, prawda, rozeszła się. Zerwał z nami kontakt. Niestety. Rzecz miała miejsce w Koziołkach, w województwie łódzkim. Tam pewien pan, który pracował bodajże w obojni i drobiu, zauważył przez okno dziwny obiekt. I wtedy sięgnął po komórkę i zaczął, zaczął nagrywać, potem zawołał swojego współpracownika. I co na tym filmie widać? No właściwie niewiele, bo aparat był dość słaby jakości. Natomiast było to widoczne na tyle dobrze, że prawdopodobnie w odległości kilkudziesięciu metrów od, od, od budynku, w którym znajdowali się panowie, przeleciał obiekt w kształcie owalnym lub lekko podłużnym. I na jednym z filmów, bo były dwa, wydawało się, że ten obiekt jakby zmienia swoją strukturę. Pamiętasz, Michał? Tak, tak, on nawet jakby nie tyle przeleciał, to jakby zawisł, i w pewnym momencie to się wydawało, jakby to był, nie wiem, no swego rodzaju być może balon, ale, ale to oczywiście znaczy nie było możliwe, bo jakby po przyjrzeniu się widać było, że to jest zupełnie innego. Rzeczywiście to było niezwykłe, ale tutaj, tak jak powiedziałeś, na no, ten urwany kontakt to też jest taki syndrom. I z którym się bardzo często spotykamy, kiedy to świadkowie być może w przypływie emocji, czy też po prostu chcący, nie wiem, z kimkolwiek się podzielić, a nie chcą tego robić publicznie, przysyłają nam jakieś materiały, a nawet często na początku opowiadają dużo szczegółów, a, a kiedy chcemy jakby bliżej się zaznajomić z tym przypadkiem poznać bliżej świadka, kontakt się zupełnie urywa. To niestety nie pierwszy taki przypadek. No tak, zdarzenie z Kościołków, o którym tu mówimy, miało miejsce bodajże w październiku tego roku, czyli nie, nie tak nie tak dawno. I rzeczywiście to był taki bardzo, bardzo ważny przypadek dla mnie, dlatego że gdyby udało się go jakoś w miarę udokumentować pomimo tych obaw personalnych czy obawa o pracę, to mielibyśmy coś bardzo fajnego, dlatego że sceptycy, tak zwani sceptycy, chociaż ja nie, nie do końca znam sceptyków w Polsce, gdyż większość to są jacyś tacy krytycy, którzy nie za bardzo się znają na sprawie. Owi ludzie często twierdzą, że do czego świadkowie widząc UFO nie, nie sięgnęli po, po aparat, które przecież każdy ma gdzieś tam w, w, w telefonie, no to już w tym przypadku sięgnęli i, i szczerze mówiąc sięgają bardzo często, tylko że no, obiekty są zwykle dość daleko i, i, i nie widać zwykle na tych zdjęciach niczego ciekawego, no chyba, że był to przypadek Ląciński, prawda, kiedy ta, ta ta fotografowana puszka była rzeczywiście bardzo blisko. No tak, ale to była puszka, no. e, Nie oszukujmy się. E, Marku, może no warto... Po czym, czy po gruszku, czy po czapi? Puszka. Marku, może warto też pomówić o innych zdarzeniach, bo Ufologicznych ufologiczne, chyba żeśmy Tak, już pół godziny, pół godziny właściwie mówimy o UFO. Mamy tutaj nie tylko, w, nie tylko w ufologii różne dziwne rzeczy się działy. Między innymi w nauce. Jeżeli chodzi o takie przełomowe odkrycia, to tam było w nauce więcej gadania i przypuszczeń, aniżeli konkretów. I większość, większość roku prawdopodobnie nie ja i nie tylko ja słyszeliśmy również nasi słuchacze, słyszeli o tajemniczych odkryciach na Marsie, których dokonał łazik Curiosity. No tak, rzeczywiście, to w ostatnich miesiącach się szczególnie zintensyfikowało, dlatego, że jakiś czas temu kierujący misją łazika, stwierdził, że na Marsie dokonano pewnego odkrycia, ale nie może powiedzieć, co to było. Ujawnił tylko nieco z tej tajemnicy, twierdząc, że zostanie ona ujawniona na spotkaniu amerykańskiej Unii, bodajże astronomicznej, no i co się okazało, że w zasadzie nic się nie okazało, bo wszyscy myśleli, że łazik znalazł na, na Marsie coś bardzo, bardzo dziwnego, a tu tymczasem klops. Mogliśmy mieć ufa, a tak naprawdę skończyło się tak jak zawsze. No właśnie, okazało się, że e, Łazik mógł e, znaleźć na, na Marsie wodę. E, mógł, ale co się okazało, m, nie musiał bowiem eksperci z NASA stwierdzili, że to, co zostało poczytane za ślady wody i substancji organicznych mogło być de facto, uwaga, zanieczyszczeniem z Ziemi. No i było to co nieco rozczarowujące. Nie mówię tutaj tylko o, o tych rozbudzonych nadziejach na nie wiadomo co, ale przede wszystkim na, na to, w jaki sposób działa ta cała ta maszyneria, bo nagle taka, taki łazik, urządzenie za, za astronomi pieniądze, okazuje się no, yy, bardzo yy. że jest po prostu brudny że jest brudny i jest skory do błędów, prawda? I jak my mamy wierzyć w ogóle teraz w, w, w, w, w, w, w, w prawdomówność naukowców, skoro z jednej strony oni sami rozpalają nadzieję na nie wiadomo co, a potem je gaszą w taki, w taki dość nieładny sposób, twierdząc, ha, ha, ha, wy byliście głupi, bo myśleliście nie wiadomo co, no to po, po co z kolei kreować jakieś takie dziwne sytuacje. Strasznie mnie to, strasznie mnie to dziwi. Ale była też inna, dość ciekawa historia, Michał i Marku, nie wiem, czy pamiętacie, a mianowicie pogłoski o badaniach, a właściwie próbach badania tego, czy nasz przeświat to jakaś wielka symulacja. A no właśnie, to też jedno z ciekawszych takich doniesień z tego roku. że niemieckich uczonych, uczonych, tak? Jeśli pamiętam, którzy wypracowali pewien model symulacji naszego wszechświata, który właśnie w zasadzie sugerowałby to, że e, może być właśnie e, czyjąś z kolei, e, czy, czyimś tworzem, czy znaczy swego rodzaju symulacją. E, to, to, no, to, mm -hmm. to stawia po prostu e, troszkę nas wszystkich e, no, pod takim znakiem zapytania. W zasadzie e, to takie e, też pytanie, które towarzyszy człowiekowi od zawsze. Czy jesteśmy zupełnie samodzielnymi tworami tak biologicznymi? Czy też być może wszystko rozgrywa się w zupełnie wirtualnym świecie? To zależy od tego, że uczeni z Bonn zauważyli, że gdy sami ludzie tworzą symulacje komputerowe bardzo małych obszarów Wszechświata, spełniane są pewne zależności, które być może uda się z, odnaleźć na większą skalę. Innymi słowy, tak po zaczęli oni poszukiwać pewnych ograniczeń, które mogłaby kryć w sobie konstrukcja Wszechświata. I wykazali nawet pewne Pewne, pewnych kandydatów do tego, jak to zrobić. Natomiast jest to bardzo skomplikowane i, i rzeczywiście sprawdzenie, czy nasz wszechświat został stworzony przez kogoś w ramach y, symulacji, tudzież jakiegoś programu, jest, jest bardzo trudne. Ale y, ten temat nie jest obcy, y, uczonym i jest dość stary. Do tego, że y, już od dawna, dawna y, zastanawiano się nad tym, czy jest to możliwe. Oczywiście nikt nie zadawał pytania, jak sprawdzić, czy czy kosmos rzeczywiście jest rodzajem programu komputerowego, który rozgrywa się gdzieś tam, gdzieś tam na, na końcu Wszechświata w, w pececie jakiejś, jakiejś bardzo wysoko zaawansowanej cywilizacji. Natomiast no, pojawiły się pewne sugestie. Na przykład taki szwedzki uczony Nick Bostrom zauważył, że rozwijająca się technika może doprowadzić w sumie do tego, że kiedyś będziemy w stanie tworzyć nie tylko alternatywne rzeczywistości, ale nawet alternatywne wszechświaty. Pisze o tym Michio Kaku, ale to są wszystko takie rozważania, które są właściwie samymi ideami, dlatego że pomysły ich realizacji są takie no raczej nieosiągalne. Teoretyczne. Raczej tak, no, oczywiście są, są pewne możliwości, ale czy, czy one będą spełnione, no, na to odpowie historia. Wydaje mi się natomiast, że to wszystko się tak ostatnio poplątało, ta cała fizyka kwantowa, astronomia, psychologia, neurologia, że już my właściwie nie wiemy, w którą stronę zmierzamy. No tak, ale ja bym tutaj panowie zwrócił uwagę na jedność, wracając nawet też do misji Curiosity. Otóż o czym my rozmawiamy? No zobaczcie, mówimy tutaj o tym, co łazik ziemski znalazł na Marsie no, w symulacjach wszechświata, które być może my niedługo będziemy tworzyć. To też jest jakiś taki znak czasów i tutaj bym dlał trochę optymizmu z kolei ja w kwestii właśnie naukowej, że już się poruszamy na zupełnie innych obszarach w ogóle czy tak powiem, percepcji rzeczywistości. No, teraz się nie rozmawia o tym, znaczy nie mówi się o tym, jak to jest niesamowite, że łazik ziemski znajduje się na Marsie, przesyła nam fotografie, tylko się ludzie zastanawiają nad tym, czy aby te zdjęcia nie są zafałszowane, analizują na tysiące sposobów i tak dalej. Jesteśmy w ogóle na innym zupełnie etapie niż powiedzmy jeszcze 10-15 lat temu. No fakt, tylko, że bardzo łatwo w tym całym gąszczu teorii o, o, o węszenie spisków. Jeżeli mowa o odkryciach Curiosity, no wydaje mi się, że tego materiału nagromadziło się już tak dużo ze wszystkich możliwych misji, że gdyby jakiś dobry teoretyk spiskowy tak poszukał, to by miał materiał po prostu na całe życie. Ja już pamiętam wszelkie, wszelkie możliwe zarzuty. On do nas na przykład, że oni zafałszowują, że oni e, po prostu retuszują zdjęcia, że nie pokazują wszystkiego. E, a jeżeli coś im się tam uda przemycić, to, to zwykle jest to przemilczane. E, ja bym pozostał przy tym e, sformułowaniu, że raczej jesteśmy na etapie dopiero wejścia w kosmos. To są nasze pierwsze kroki. Wbrew temu, co, co mówią weseli astronomowie z centrum Kopernik, którzy podniecają się wysłaniem czegokolwiek w kosmos, że o, już jesteśmy na drodze do podboju. No tak naprawdę nasz dorobek jest bardzo skromny i jest niestety uzależniony od, od stanu finansów i od polityki. Dlatego te wszystkie rozważania o tym, co może się tam kryć, tak naprawdę Naprawdę są kwestią przyszłości. Kasjana na, na naszym czacie radio.paranormalium.pl zadała pytanie ja jestem ciekawa, czy na Marsie były jakieś inne lądowań, lądowania niż te oficjalne? Czyli innymi słowy, czy były jeszcze jakieś inne misje oprócz tych, o których jesteśmy informowani w mediach? No raczej trudno okryć jest misję marsjańską, więc, a tym bardziej kiedy rozgrywa się to, nie oszukujmy się, w sferze rywalizacji też swego rodzaju kosmicznej pomiędzy różnymi państwami. Także takich rzeczy raczej nie, nawet jakby ktoś chciał ukryć to inna strona, w sensie inne państwo, to prędzej czy później ujawni, więc raczej... Tutaj o tajnych misjach nie ma co mówić, ale warto powiedzieć jeszcze pozostając przy Marsie o misjach na Phobosa, które przede wszystkim Rosjanie próbowali właśnie Fobosa, czyli satelitę Marsa zbadać. Ale jakoś nigdy to się nie udawało i ta ostatnia misja, już nie pamiętam, co ona była czy przypadkiem nie była na początku tego roku, był start właśnie rakiety kolejnej, rosyjskiej. Zresztą tam znajdowały się polskie urządzenia właśnie z badania gruntu FOBOSa, która w dziwny sposób jakiś stracono z nią kontakt i tak dalej, później została z tego, co pamiętam... Tak, to było w roku 1890, 1989 chyba. Tak, ale to była pierwsza, ale właśnie w, chyba w pamiętam. Tym, Aha. Tak, ale w tym roku chyba była kolejna próba. To znaczy e... istniało kilka prób radzieckich, nawet pisało o tym sporo Marina Popowicz, twierdząc, że podczas jednej z misji sonda, która na, na chwilę przed, przed swoim unicestwieniem, czy popsuciem się, sonda wysłała w kierunku Ziemi obraz, na którym widać dziwny, podłużny obiekt. To się przerodziło w pewną misję, w pewną legendę nawet ufologiczną. Ale reasumując te, te wszystkie e, historie o naszym podboju kosmosu, panowie, e, bardzo smutna refleksja. W mediach e, trąbi się o tym, e, o sukcesach marsjańskich, o e, o, o, i tak dalej. Ale z drugiej strony pojawia się panika, kiedy jakaś większa asteroida zostaje odkryta w, w, w, w ciągu dwóch dni i, i okazuje się, że nikt jej wcześniej nie widział. Ona może, może zderzyć się z Ziemią, a może się nie zderzyć. I, I niestety to jest cała, to są całe uroki astronomii i, i bardzo mnie śmieszy, kiedy e, uczeni wydają wnioski e, zbyt dalekosiężne. Trzeba mieć w tym trochę skromności, prawda? Jednak to jest no, kosmosz. Tak, a teraz tak. przecież już mieliśmy, nie mówiliśmy o końcu świata, na szczęście, który miał się odbyć, ale się nie odbył, ale przecież już mamy kolejny punkt programu, czyli ową kometę, która ma być w 2013 bardzo blisko Ziemi. No właśnie, ona może, ona może nawet nie ma być blisko Ziemi, tylko ma być najbardziej spektakularną kometą dla obserwatorów ziemskich. Ona w zasadzie będzie dość daleko, natomiast odkryto, odkryto ją dopiero w tym roku. Kometa ma taką roboczą nazwę ISON i prawdopodobnie za rok o tej porze będziemy mogli ją podziwiać. No Nie jest to jeszcze pewne, dlatego że wszystko się może zdarzyć, bo komety to są takie ciała niebieskie, które podczas tej swojej drogi mogą... No, zboczyć z kursu, mogą rozpaść się, um, mogą zmienić nieco tor, przez co to nie będą tak spektakularne, jak, jak, jak oczekiwano. Ja sam kontaktowałem się z kilkoma specjalistami, którzy twierdzili, no otwarcie, że po prostu na, na rok przed tym, kiedy ta kometa się tutaj znajdzie, no niestety nie możemy nic powiedzieć, um, gdyż jest to kometa nieokresowa i, i, i właściwie wszystko się może zdarzyć. No wykluczali natomiast możliwość jakiejś kolizji, ale znając życie, jeżeli ta kometa rzeczywiście będzie taka spektakularna, jak, e, jak mówią, to ja tutaj się liczę z różnymi, różnymi twierdzeniami. Na przykład y, ona prawdopodobnie najjaśniejsza będzie na Boże Narodzenie, czyli jestem pewien, że tutaj nie unikniemy tych spekulacji o powrocie gwiazdy betlejemskiej. O, no, no tak. To na pewno, a ja się pocieszam tym, że jak niektórzy mówią, właśnie z tych e, fachowców, e, z którymi się kontaktowaliśmy, że będzie to prawdopodobnie jeden z najpiękniejszych widoków na niebie, jaki e, ludzkość widziała. No i również nie unikniemy, nie unikniemy spekulacji na temat możliwego końca świata spowodowanego przez tę kometę. Bo ja wciąż pamiętam historię z kometą schwassmann wachmann 3 z maja 2006 roku, która w momencie bliskiego przelotu nad Ziemią już yy, zaczęła się dzielić, rozpadać i spekulowano również, że albo cała kometa, albo duże jej kawałki. Spadną na ziemię i spowodują po prostu, że nasza cywilizacja przestanie istnieć. Jak, jak widzimy nic takiego się nie stało, cały czas y, żyjemy, istniejemy i z tego co pamiętam skończyło się na strachu i na obserwacji jakiegoś bolidu nad Waszyngtonem. No, trzymajmy kciuki za kometę Ison. Ja jestem również tego zdania, że nie obejdzie się bez y, tych spekulacji odnośnie Armagedonu, dlatego że za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś większa kometa, ktoś tam zawsze się budził i twierdził, że to jest albo znak od Boga, albo, albo coś takiego. Zresztą komety mają coś w sobie, że, że one zawsze wywołują tego typu, tego typu reakcje. To bardzo ciekawe. Dlatego jest to głęboko zakorzenione jakby w, w naturze ludzkiej, bo chyba kometa jest jedną z niewielu, jednym z niewielu zjawisk kosmicznych, które w zasadzie możemy no, doświadczyć na własne oczy jakby nie patrzeć, to jakoś tak zbliża nas jakby do tego kosmosu. Z drugiej strony mamy świadomość, że to wszystko jest nie, niesamowicie daleko, ale poczekamy, zobaczymy, dlatego że no niestety równie dobrze może się nic nie wydarzyć. A jeżeli już, to mamy szansę na podziwianie e, kosmicznego spektaklu wszechczasów. To może teraz w naszej audycji podsumowującej rok 2012 proponuję, abyśmy w tych ostatnich kilkunastu minutach zeszli na ziemię i przyjrzeli się trwającym wciąż polowaniom na małpoludy. Ponieważ jak co roku pojawiło się również w roku 2012 wiele doniesień o dowodach na istnienie reliktowych hominidów takich jak rosyjski śnieżny człowiek, czyli Yeti, czy amerykański Bigfoot. A no właśnie, to moim zdaniem to jedna z takich bardziej przełomowych jednak. Jedna z bardziej przełomowych spraw w, właśnie w, w temacie poszukiwania dowodów na istnienia Bigfoota, Futa, człowieka, yetiego, jakkolwiek go nazwiemy, w każdym razie owego reliktowego hominida, bo jednak to, co Amerykanie ogłosili a konkretnie pewna pani weterynarz z Teksasu, z tego co pamiętam, Ketchum właśnie się nazywa, która już no, od dłuższego czasu prowadziła badania nad śladami, które jej dostarczali niezależni, niezależne osoby, które znajdowały po prostu rzekome ślady tak zwanego Bigfoota, która po przeprowadzeniu badań właśnie długotrwałych DNA stwierdziła, że rzeczywiście mamy dowody na istnienie istoty, która nie jest ani człowiekiem, ani znanym nam zwierzęciem. Na razie to jest wszystko trochę w powijakach i nie do końca potwierdzone, dlatego że jak wiadomo Naukowe badania muszą przejść z, pewne etapy weryfikacji. W zasadzie badanie, aby zostało w pełni zaakceptowane, powinno zostać opublikowane w jakimś rzetelnym czasopiśmie naukowym i potwierdzone przez różne źródła. Tego na razie nie mamy, ale już mamy jakby pierwszy stopień do tego, aby można było mówić o tym, że co się rzeczy. No tak, ale z drugiej strony też jest taki problem, że pani doktor no, nie chce za dużo powiedzieć, a przede wszystkim nie chce pokazać, bo no jakby nie patrzeć, ona twierdzi tak półotwarcie, że, ona, że posiada dowody fizyczne na istnienie tych małpoludów. Znaczy głównie na istnienie Bigfoot, ale psa Squatcha. Takiego amerykańskiego podgatunku tych, tych stworzeń. Ale z drugiej strony jakby odcina się od tego winienie, nie powiem, nie pokażę. No troszkę to dziwne, prawda? Nie dodaje to sprawie wiarygodności. Nic a nic. Musimy też pamiętać, że w Tutaj i na tym polu badań nad hominidami, znacznie bardziej otwarci są Rosjanie. Tak, tak. I właśnie mało kto być może sobie przypomina, ale na parę miesięcy przed tym, jak pani Kaczm ogłosiła swoje wyniki, pojawiły się doniesienia o badaniach nad śladami, które znaleziono w Rosji, w obwodzie, w słynnym obwodzie kamerowskim, gdzie rzekomo właśnie, który jest takim, jak to można powiedzieć, siedliskiem owych śnieżnych ludzi. I te badania rzeczywiście były rzetelne, przeprowadzane przez rosyjskich badaczy, przede wszystkim przez Walentynia Sapunowa, Igora Burcewa, które w też przyniosły podobne wyniki. Myśmy sobie zadali trudno, aby skontaktować się z, właśnie z Sapunałem, który potwierdził rzeczywiście, że było by przeprowadzone, były przeprowadzane badania w trzech niezależnych ośrodkach, które wykazały, wskazały na ten sam wynik, to znaczy, że mamy do czynienia z śladami istoty, która w zasadzie w 99% można powiedzieć, że jest człowiekiem, ale w tym 1% nie. I ten 1% jest zagadką. I tutaj jednocześnie pan profesor Sapunow też wskazał na to, aby nie, nie kierować się specjalnie doniesieniami medialnymi, dlatego że one bardzo podkręcają sensacyjność tych wyników, tylko aby zachować zimną krew i poczekać na dalszy, dalszy rozwój wypadków. Dlatego, że no cóż, on jest biologiem, on jest osobą odpowiedzialną, jest naukowcem, który też bierze na siebie odpowiedzialność za to, co głosi, dlatego on tego oficjalnie, że tak powiem, nie chce mówić, czeka na na dalsze wyniki. No ale w każdym razie sprawa jest moim zdaniem niezwykle interesująca. Marcin B. na naszym czacie radio.paranormalium.pl zadał pytanie. Mnie by ciekawiło, czy DNA takich istot, w, jakich, w jakim stopniu te istoty są spokrewnione z ludźmi? Czy już coś wiadomo na ten temat? No właśnie... E... Doktor Walentyn Satunow napisał nam w ten sposób, to znaczy tak, że jeśli DNA szympansa różni się od DNA ludzkiego w, w zakresie 1,5%, to DNA te istoty, o której tutaj mówimy w tej chwili, w zakresie, różni się w zakresie 1%. Mniej więcej tak to wygląda, według jego słów. No więc pokrewieństwo można powiedzieć, że jest bardzo bliskie, ale jednocześnie możemy powiedzieć przecież o tym, że ten jeden procent to jest tak naprawdę bardzo dużo. Ja tutaj bym. Marcina, który zadał pytanie, odniósł do mojej książki Walentyna właśnie Sapunowa między człowiekiem a zwierzęciem, gdzie dosyć szczegółowo opisuje, jakie mogą być właśnie różnice, a to jest na podstawie jego wielu badań, śladów, doniesień świadków. Kiedy to przedstawia, jakie właśnie mogą być te różnice. No właśnie, a jeżeli już mówimy o, o śnieżnych ludziach, to nie zapominajmy, że w tym roku minęła na 45. rocznica wykonania słynnego filmu Pattersona, czyli nagrania, gdzie widać, no i to stanowi przedmiot kontrowersji od tych kilkudziesięciu lat, spacer niezidentyfikowanej istoty. A no właśnie, i to że ten film cały czas jest poddawany wszelakim analizom, a zresztą i wspomniany przeze mnie Sapunow też wielokrotnie to analizował wraz z rosyjskimi specjalistami. I no cóż, wszystko wskazuje na to, że film jest autentyczny, aczkolwiek nikt nie, nie daje za to sobie głowy ciąć. No opinie są bardzo podzielne. Istnieje tyle samo um, argumentów za co przeciw, ale wszystko niestety rozbija się o to, że zarówno w przypadku badań rosyjskich, jak i amerykańskich brak no niestety ciała żywej lub martwej istoty. No i to jest niestety problem, który chyba trapi większość kryptyt, którymi zajmuje się kryptozoologia. Panowie, zostało nam niecałe 5 minut do godziny 20. Jakieś kilka słów podsumowania, może oczekiwania co do roku 2013. No ja mam tylko nadzieję, że właśnie w tej sferze naukowej jednak dojdzie do czegoś więcej niż mieliśmy w tym roku. No oczywiście liczę na te dalsze badania nad Bigfootem, czy człowiekiem i tak dalej, ale myślę, że tutaj też, jeśli chodzi o kosmiczne, kosmiczną naszą ludzką ekspansję, też coś może się zmienić, dlatego że nie, nie zapominajmy o tym, że Voyager, sonda kosmiczna wysłana w latach 70. przekroczyła już jakiś czas temu granice Układu Słonecznego, a cały czas dociekają sygnały od niej, także może czegoś nowego dowiemy. Ja ze swojej strony raczej niczego nie oczekuję, dlatego że tyle lat oczekiwania nauczyło nas, że z jednej strony nic się nie zmienia w wielu dziedzinach, z drugiej strony postęp, jeżeli jest to bardzo powolny, albo też rzadko się o nim mówi, a zdarzenia najciekawsze są czasem albo nawet zwykle niespodziewane i niezapowiedziane, także wszystko się może wydarzyć. Czekamy na coś ciekawego. No, chcielibyśmy też opracować niektóre sprawy, które zalegają w naszym archiwum, by móc je lepiej zaprezentować. Niestety na wiele rzeczy brak czasu. Co ciekawe i co może takie podnoszące na duchu, to fakt, że od jakiegoś czasu główne media są bardzo zainteresowane różnymi zjawiskami z pogranicza, co jak mam nadzieję również zauważyliście. I z jednej strony to pocieszające, ale z drugiej strony trochę dziwne i przygnębiające, kiedy te komentarze odnośnie spraw, które są właściwie bardzo poważne, są no niestety lakoniczne lub spychane na, na granicy absurdu. Tak, może się, też, może się też jeszcze zdarzyć, że jak to często już się zdarzało w przeszłości, że będą miały miejsce jakieś interesujące zdarzenia, ale z jakiegoś powodu one utoną w gąszczu innych zdarzeń, mniej lub bardziej ważnych, i dowiemy się o nich dopiero po latach. W Radiu Paranormalium podsumowaliśmy krótko w naszej audycji rok 2012, ja jeszcze tylko powiem o jednej takiej rzeczy, która mnie cieszy, z takich mniej troszeczkę paranormalnych rzeczy, bardziej naukowych. Cieszy mnie na pewno coraz większe otwarcie się naukowców na badanie zjawisk psychicznych czy parapsychicznych takich jak telepatia. Martwi mnie jednak jedno. To, że w psychologii, jeśli uznać te zjawiska za psychiczne, to powinna się nimi zająć psychologia. Wciąż jeszcze obowiązują takie stare dogmaty, które powodują, że telepatia i inne zjawiska psychiczne nie spełniają jej kryteriów i to właściwie jest taka jedyna chyba dziedzina, w której te zjawiska kryterialnie nie pasują, bo już przykładowo kryteria stosowane przez fizykę według mojej przynajmniej wiedzy zostały spełnione, działanie tych zjawisk dopuszcza bodajże fizyka kwantowa i stąd są one przez psychologię ignorowane. Jak panowie myślicie, co, co może być z tą, z tą psychologią i z, z zjawiskami psychologicznymi, psychicznymi? Z, o to, o czym wspomniałeś, czyli fakty, te wszystkie zawiłości fizyki kwantowej. Tutaj wpadamy w pewną pułapkę, dlatego że w większości publikacji o zjawiskach paranormalnych. E, pojawiają się jakieś argumenty za tym, że fizyka kwantowa dopuszcza to i owo, że dopuszcza telepatię, że dopuszcza teleportację, natomiast ona dopuszcza to, ale na bardzo, bardzo małym poziomie, na poziomie e, cząsteczek, natomiast to w jaki sposób się to odnosi do nas, do zjawisk jak telepatia manifestowanych przez ludzi, to jest zupełnie sprawa i wydaje mi się, że długo, długo będziemy szukać odpowiedzi na pytania, jak to jest z tą fizyką kwantową i jak ona w ogóle przekłada się na naszą rzeczywistość, tą odczuwalną rzeczywistość. Jeżeli chodzi o rozwój badań nad telepatią, to problem polega na tym, że w zasadzie nad telepatią lub nad jasnowidzeniem, nad prekognicją, cały czas zmienia się pojmowanie tych zjawisk. To, co kiedyś określano, no, właściwie telepatią. Dzisiaj określa się jakimś tam anomalnym odbiorem informacji i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie jest pewien, skąd te zjawiska się biorą. Jedno jest pewne, że biorą się gdzieś tam z, z głębi ludzkiego mózgu, a osoby, które i to chyba jest jedyne pewne w tym wszystkim, osoby, które są w stanie generować te zjawiska, są fenomenami, tak zwanymi fenomenami parapsychicznymi. A na czym polega ich zdolność, czy ona jest mutacją, czy jest właściwie przebudzeniem się zdolności, które wszyscy posiadamy, no to jest, to jest główny problem. No tak, ja jeszcze tutaj dodam, że faktycznie to jest trochę pocieszające, że trochę, żeśmy pominęli ten temat dzisiejszej audycji podsumowującej, ale faktycznie było szereg badań nad różnymi zjawiskami pierwszy. Psychicznymi, między innymi nad NDE, czyli zjawiskami z pogranicza bliskimi. śmierci. Tak, z pogranicza śmierci, tak samo jak i OBE, czyli tematami nam bardzo bliskimi. I tutaj faktycznie to się taki staje trochę temat mniej tabu niż był wcześniej dla naukowców i e, znajdują się tacy, którzy podejmują to wezwanie, starają się e, w pewien sposób przybliżyć e, naturę tych zjawisk. Także jeśli mówisz tutaj, Marku, o nadziejach na przyszły rok, to być może właśnie to też jest e, jedna z nadziei, że być może tutaj w tym, na tym polu jakieś te badania się posuną do przodu. Tak, mam nadzieję, szczególnie, że, że wreszcie psychologowie, a także szereg innych naukowców przestaną działać tak zbyt schematycznie i książko, książkowo i zmienią troszeczkę swoje podejście do telepatii, szczególnie, że już nawet najwięksi z tego, co ja wiem, sceptycy z zakresu nauki powoli już zaczynają przyznawać, że telepatia Pewne fakty wskazują na to, że telepatia rzeczywiście może być faktem. W Radiu Paranormalium podsumowaliśmy krótko rok 2012. Nasz czas już powolutku do, dobiega końca, nawet go przekroczyliśmy. Ja bardzo chciałbym podziękować za przybycie dzisiaj przed mikrofon naszym gościom, Michałowi Kuśnierzowi z portalu Infra. No ja dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego dla Radia Paranarmanium w roku 2013. Dziękujemy również Piotrowi Cielebiasiowi, również współtwórcy portalu Infra. Ja również wszystkim dziękuję i zapraszam do zapoznania się z tematami, które poruszaliśmy tu. Na, zapraszam na nasze forum, na naszą stronę, jak i do słuchania Radia Paranormalium, gdzie się w miarę regu regularnie udzielamy. A ja również jeszcze zaproszę do słuchania Radia Paranormalium dziś, bo choć... Ta audycja już dobiega końca. To portal Infra z naszej anteny jeszcze dzisiaj nie znika. Jeszcze dzisiaj będzie parę audycji pochodzących z portalu Infra. Między innymi nowości wydawnicze oraz audycja Zbyszka Mrugały. Rozmowy poza ciałem. Mówił Iwelios. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się również na Skype'ie i na Radiu Paranormalium. I będzie co wspominać. Będzie Dużo różnych ciekawych rzeczy do wspominania, omawiania itd. W Radiu Paranormalium podsumowaliśmy rok 2012. Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Podsumowanie roku 2012